Dziś w podcaście mówimy o Grand Derby! Witamy w kolejnym podcaście blogu John Cichonio, tym razem to specjalne wydanie na Grand Derby, jesteśmy mocno podekscytowani. Ja jestem Cichonio, witam wszystkich, ze mną jest w studiu Johny. Witam. I mamy gościa specjalnego w Poznaniu, jest Tomek, witamy. Witam, witam z Poznania. Powiedz Tomek, co, co tam słychać w piłce poznańskiej, Lech będzie walczył o mistrzostwo? Cóż, lek będzie walczył o europejskie puchary. Myślę, że tutaj już nie, nikt nie ma żadnych złudzeń. Natomiast będzie walczył o Ligę Europejską oczywiście. Aha, czyli, aha, no tak, rzeczywiście, bo oni przecież całkiem dobrze, całkiem dobrze się, się prezentują. Podobno Arboleda zapowiada, nie, nawet... że wygrają Ligę Europejską. W tym, tak. Arboleda tak zapowiada, no to, to tak, Arboleda zapowiada. Potwierdzasz Tomek, że zapowiada zwycięstwo w Lidze Europejskiej? I chyba zwycięstwo Polski w Mistrzostwach Świata? Zdaje mi się też, tam, tam już się troszkę, troszkę odjechał chyba. Aha, czyli, czyli, czyli tego typu prawdopodobieństwo jest okej. Okay. No dobra, e, dobra, w takim razie przed nami Grand Derby. E, oczywiście emocje rosną z dnia na dzień. E, Johnny, jak się, jak się już, jak odczuwasz to napięcie? Nie śpię, nie śpię i czekam tylko na, na ten mecz. E, Tomek, już masz plan, jak, to, jak, to, jak ten wieczór spędzić dokładnie? Oczywiście mam dokładny plan, szybko, wcześniej będę w pubie, no i będę oczywiście z żółtą atmosferą, wymieniał się z innymi kibicami, typami. Także tak, zdecydowanie, zdecydowanie mam już plan do okay. Jestem e... niedostępny po prostu w, piątek, w poniedziałek wieczorem. Ehm, e, tak, te gry wydaje się, że będą bardziej wyrównane niż, niż te w ostatnich latach. Ehm, wydaje się, że obie drużyny e, mogą być w swojej szczytowej formie na ten mecz. Możemy przypomnieć króciutko jak to wyglądało właśnie w, w poprzednich sezonach skupiając się przede wszystkim na, na meczach w Barcelonie, prawda? bo ten mecz właśnie tam będzie i myślę, że to jest prawidłowość, którą można, na, którą, na którą można się zatrzymać. Najciekawsze mecze dla obu stron tak naprawdę były jednak na Bernabeu, ale to będzie czas o tym powiedzieć w przyszłej rundzie. Tak, więc zeszłe Grand Derby w trochę podobnej sytuacji się rozgrywały jak teraz, prawda? Bo Real, Real dosyć, dosyć dobrze zdawał się wyglądać. Przyjechał do Barcelony. Barcelona oczywiście była faworytem tego meczu. Ale, ale i wygrała, ale, ale to było zwycięstwo dosyć minimalne. No i Real też miał swoje szanse w tym meczu. No, miał szansę. no Ibrahimowicz przesądził o wyniku. No, nie wiem, czy, czy to było jakieś tam minimalne zwycięstwo. na Barcelona jednak, jak mówisz, była faworytem i to udowodniła. I pokazała, że, że, że jest lepsza od Realu. Tak więc, no, był wyrównany mecz, no, ale Barcelona pokazała, że jest lepsza. E... E... Tak, Tomek? Tak, no, oczywiście zgadzam się tutaj z Johnem. To był mniej, niby Real był wtedy w formie, ale tak naprawdę myślę, że każdy liczył na zwycięstwo w Barcelonie i to nawet na, na wysokie zwycięstwo. To 1-0 było fajne, ale powiem, powiem szczerze, że nawet nie odczuwałem aż takiej ekstazy wielkiej po tym zwycięstwie. No bo też Real, Real miał swoje szanse tam w pierwszej połowie zwłaszcza. No ta Ronaldo pamiętna sytuacja sam na sam z Waldesem, kiedy, kiedy trafił właśnie w nogę Waldesa. Mecz był dosyć powiedzmy zacięty, ale, ale faktycznie było tak, że Barcelona przeważała. Także nie było tak, że to zwycięstwo ich wisiało na włosku. Wcześniej było 2-0 za Juan de Ramosa i no, to już był zdecydowanie, zdecydowanie mecz jednostronny. Real w zasadzie walczył o to, żeby się nie skompromitować wtedy, było, bo, no, bo, no, bo tam było mnóstwo, mnóstwo kontuzji i też właśnie zmiana trenera. Jak pamiętasz, Tomek, ten mecz? Pamiętasz dwa lata temu 2-0? Pamiętam, że, że ten mecz wygląda jakbyśmy grali z zespołem środka tabeli, czyli po prostu nie wiem, ośmiu zawodników zdaje mi się Realu grało w obronie. Jedna kontra chyba tam Dręte skrzanił strasznie i to, to chyba było wszystko na celu, albo stać tego dnia. Także do pierwszej bramki, do pierwszej bramki to był mecz typowy. Tak i, i zwłaszcza to, że, że to Dręte miał tę najlepszą sytuację to też jest dosyć... E... Dosyć znaczący, prawda? Wiele mówi o tym meczu. No to był sezon, którego nie, nie nie wspominają zupełnie miło. Wcześniej był sezon, bo to był właśnie sezon, w którym Barcelona dominowała wyraźnie, mimo że tam w drugiej rundzie Juan de Ramos miał całkiem niezłą serię w lidze, to tak naprawdę nigdy nie był, nie był tak naprawdę blisko właśnie wygrania mistrzostwa. Między innymi właśnie dlatego, że Grand Derby były kluczowe w tym sezonie dla, dla, dla mistrzostwa. prawda? To znaczy nawet jeżeli tam była mała różnica w lidze, punktowa to wiadomo było że Real będzie musiał jeszcze na e, e, będzie musiał Barcelonę podjąć I to było jakby to największe wyzwanie i tego się wszyscy bali e, e, i właśnie o tym powiemy o, o, e, o znaczeniu Grand Derby dla tytułu także w tym sezonie. E, no właśnie. E, czy myślicie że ten dwumecz będzie decydował o mistrzostwie czy tutaj się mistrzostwo Jonny? Z tego co pokazał początek sezonu to chyba właśnie tylko można liczyć na Grand Derby, to znaczy jest jeden punkt przewagi, jeżeli Barcelona wygra teraz będzie miała dwa punkty przewagi nad Realem, po tym, jeżeli wygra kolejny mecz z Realem, czyli i za za za założymy, że będzie grała tak jak teraz czyli nie, nie będzie traciła punktów i Real też nie będzie tracił, no to jednak tylko Grand Derby mogą zdecydować. No ale sezon jest długi, w styczniu ma podobno przyjść spadek formy Barcelony, tak, tak jest zaplanowane. Więc no zobaczymy, no to, to zależy wszystko od Realu, jak Real będzie grał. Jeżeli Real nie będzie tracił punktów, no to Barcelona też nie będzie mogła sobie pozwolić na spadek formy i będzie musiała wygrywać i wygrywać i wygrywać, więc myślę, że w tym sezonie to Grand Derby zadecyduje o tytule. Tomek myśli, że jeżeli Barcelona by, teoretycznie mówiąc, przegrała teraz to, to, czy, to czy to istotnie jakoś zmniejszy jej szanse na obronę tytułu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No niestety wiemy jak teraz Liga Hiszpańska wygląda, że tak naprawdę jest wyścig dwóch koni, więc no nie, nie biorę pod uwagę w ogóle porażki. Chociaż z tego co pamiętam Real ma przed sobą mecze z Walencją w tak? Zdaje mi się. Tak jest, tak jest. I jeszcze Sevilla. Jeszcze z Sewillą. No, no, natomiast te zespoły obecnie pre prezentują się e, niestety dużo, dużo słabiej niż, niż Barça i Real. Także nie liczę, nie liczę po prostu, e, że Real będzie tracił punkty, natomiast oczywiście byłbym bardzo z tego zadowolony. To powiedz Tomek jeszcze w takim razie, jak, jak w ogóle oceniasz ten, ten Real Madryt w tym sezonie? My z Johnem już w poprzednich podcastach trochę o tym mówiliśmy. Czy ten Real Ci się wydaje mocniejszy faktycznie od zeszłorocznego? Bo wspomniałeś jeszcze przed podcastem, że w zeszłym sezonie też Real niby wyglądał mocno do Grand Derby, aż po prostu przed mecz i, i przegrał. Myślę, myślę że jednakże Real jest mocniejszy. Na bok może odłóżmy tutaj słabość Ligi Hiszpańskiej, bo i w poprzednim sezonie, w poprzednich dwóch sezonach, tak naprawdę Barça i Real wygrywały po prostu mecz za meczem, natomiast Real beznadziejnie spisywał się w lidze mistrzów, tam jakby był ten zespół naprawdę testowany, natomiast w tym sezonie nabrałem szacunku powiedzmy do Realu po meczach z Milanem, gdzie po prostu Real potwierdził. Że, no, że, że trzeba się z nim liczyć, że również yy, Grand Derby będą o wiele bardziej wyrównane niż w po poprzednich sezonach. E, tak więc wydaje się, że, że czeka nas całkiem, całkiem dobre widowisko. Pozostaje pytanie jak zagrają obie drużyny, czy może bardziej nawet jak zagra Real? Wszyscy oczywiście liczą na, na piękną otwartą grę. Wydaje się, że, że, że może tak wcale nie być, tym bardziej. Znaczy, tak, po pierwsze, Murinie jedzie do Barcelony, gdzie jeszcze nigdy nie wygrał ze swoimi drużynami. Nawet jeżeli to w dwóch meczach rozstrzygał jakby awans na swoją korzyść, to, to w Barcelonie były remisy bądź, bądź porażki. I mi się szczerze mówiąc nie wydaje, żeby on jakoś szczególnie odważnie zagrał. Także dlatego, że do tej pory Real w Lidze i w Lidze Mistrzów nie, nie grał. Nawet jeżeli grał agresywnie, to u siebie tak naprawdę. I to było na ogół 20-30 minut, w, którym, w których rozstrzygał mecz. Druga sprawa, że Barcelona jest na tyle silna, zwłaszcza kiedy mają trochę miejsca, że to naprawdę trochę stracająca strategia by była ich atakować. Może powiedz, powiedzcie, czego się spodziewacie po, po Mourinho w tym meczu? Tomek. Spodziewałem się podobnej taktyki jak zastosował w w sezonie, kiedy przyjechał z Interem. No może, może tym razem rzeczywiście nie ma żadnej zaliczki, której będzie bronił, ale myślę, że taktyka będzie podobna, czyli dwie linie przed własnym polem karnym, jak najszybszy przechwyt i szybkie podanie. Na pewno nie będą rozgrywać piłki w środku pola. Szybkie podanie na Igaina albo na Ronaldo Di Maria, najszybszych zawodników. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Odbiór, odbiór i kontratak. Mm -hmm. Johnny czy, czy spodziewasz się że to będzie kompletny, kom, po prostu autobus postawiony w bramce czy jednak Mourinho będzie próbował zaatakować wyżej. Gdybym był na miejscu Mourinho to bym proponował żeby zaatakował wyżej bo w ogóle nie ufam obronie realu w tym sezonie. Znaczy w ogóle nie ufam obronie realu. Real nigdy nie miał dobrej obrony. Ale chodzi, chodzi o to że. Jeżeli postawi ten słynny autobus, tak jak z Interem czy z Chelsea, to tutaj ma naprawdę słabszych obrońców. Raz, że słabszych obrońców, dwa, że jeszcze mniej zgranych. Zawsze w drugim sezonie jakby zespół Mourinho uzyskiwał tą taką stabilność w obronie, która pozwoliła na przykład właśnie pokonać Barcelonę. No i jeżeli postawi ten autobus przeciwko Barcelonie tym Realem, to myślę, że Barcelona łatwo pokona Real. A jeżeli zaatakuje wysoko i będzie ciągle nękał Barcelonę pressingiem, to może być raczej ciekawszy mecz, bo może być dużo goli, a dwa, że no większa szansa chyba wtedy będzie miał po prostu, bo jest szybki Ronaldo, szybki Gain i te kontry mogą być no lepsze niż te jakby wyprowadzali je po swojej bramki, a, z, a nie jak na przykład z połowy, tak? Ja myślę, jeśli chodzi o ten pressing wysoki, myślę, że to było trochę ryzykowne. Realnie wygląda zbyt dobrze w tym pressingu w tym sezonie, nawet ze słabszymi drużynami, kiedy na przykład przegrywał z Herkulesem i chcieli, chcieli zaatakować wyżej, to no to w porównaniu na przykład z Barceloną, no to nie, nie wyglądało zbyt dobrze, i po prostu Herkules jakoś tam sobie radził może nie stwarzał sytuacji, ale to nie było tak, że Real po prostu ich, ich z, tej, z tej piłki, um, tą piłkę odbierał um, po prostu od razu. Także ja bym się spodziewał. Um, że Mourinho ani się nie cofnie aż tak głęboko, ani nie, nie zaatakuje wysoko, raczej będzie po prostu zmieniał rytm gry cały czas, trochę będzie podchodził do przodu, a, a, a momentami właśnie będzie się cofał w ciągu na swoją połowę Barcelony, żeby ją potem uskontrować, czyli generalnie będzie się starał ich wybić z rytmu tak jak tylko jest możliwe. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie w poniedziałek. No bardzo bardzo, to jest ciekawe. Czy Murnia właśnie wymyśli coś nowego, niż, niż, niż widzieliśmy do tej pory? Czy, czy, to będzie to, czy to będzie mniej więcej to samo, co, co z Chelsea i z Inter? Może zastanówmy się nad tym, jakie czynniki mogą rozstrzygnąć te Grand Derby? Czy to będzie jakiś zawodnik? Oczywiście o Messi i Ronaldo jeszcze będziemy mówić. Czy, czy to będzie czy, czy jakieś słabe punkty, które tutaj widzicie i, i które można wyeksploatować? Czy, czy może bardziej taki sprawa nie wiem na przykład koncentracji drużyny albo, albo nie wiem, doświadczenia? Po stronie Barcelony przemawia to, że wszyscy są zdrowi. A jak wszyscy są zdrowi, to Barcelona jeszcze nigdy nie przegrała z Mourinho i zazwyczaj wygrywała z drużyną Mourinho, nawet jak stawiał ten słynny autobus. Ostatnio brakowało Iniesty i przegraliśmy. Teraz jest Iniesta, który jest w znakomitej formie, naprawdę jeden z najlepszych, no chyba najlepszy zawodnik Barcelona oprócz Messiego. Xavi wydaje się, że już jest zdrowy, Messi to nie ma co mówić, tak, tak będziemy o nim później mówić. Tak więc jest dużo za Barceloną. Przeciwko Realowi jest właśnie na przykład młody wiek tej drużyny i Ozil, który nie wygląda dobrze, jak go się trochę atakuje mocniej. Kedira nie wiadomo, jaką zagra przeciwko właśnie jakimś... Po prostu Real jeszcze nie grał w tym sezonie z dobrą drużyną. Znaczy z dobrą, stopową drużyną. No bo Milan można powiedzieć, że jest dobry, ale to już nie jest stopowa drużyna. Tak więc no zobaczymy, jak, jak, jak, jak oni jak oni zareagują na to, że ktoś jest po prostu lepszy od nich. E, Tom... tak, tak, tak? Tak, tak, Tomek. Y, bo nie wiem czy to, to dobrze. To powiem szczerze, że w Barcelonie że rzeczywiście ciężko znaleźć w tym momencie jakikolwiek słaby punkt, no, trzeba by się naprawdę do kogoś konkretnie przyczepić. Niektórzy się przyczepiają do Wii. Natomiast jestem akurat spokojny o jego, jego formę w tym meczu. Wrócił Pedro, co mnie niesamowicie cieszy. Jest, jest, to, jest to zawodnik, który potrafi strzelać bramki w ważnych spotkaniach. Ma fantastyczne wykończenie, więc myślę, że taki atak z drugiej linii. Wszyscy będą patrzeć na Messi'ego, może na Vie, może na ale Liczę, że właśnie Pedro wyskoczy w odpowiedniej chwili i po prostu rozstrzygnie ten mecz. Natomiast jeśli chodzi o Real, zgadzam się co do Ezila. Że, że jeszcze nie, nie, nie, nie można do końca powiedzieć, że, że to jest ta nowa gwiazda i że, że on jest w stanie rozkrzywiać losy tak ważnych spotkań. No, Kedira. Kedira bardzo fajny zawodnik, ale Las Diara również był fajnym zawodnikiem. Pamiętam, jak oddawał nam piłkę tuż przed własnym pole karnym, kiedy szliśmy bramkę w Madrycie. Plus Marcelo. Na niego zawsze liczę, jeśli chodzi o Real Madryt. Liczę, że po prostu te lewe skrzydło, lewy korytarz będzie otwarty. Nawet jeśli ktoś będzie się cofał, nie wiem, tam Di Maria może się cofać, to tak jak nadal myślę, że tym skrzydłem powinniśmy chodzić jak najczęściej, żeby ten Marcelo po prostu nie wiedział, co się dzieje i był zdjęty po połówce. No chyba, że Arbelo wprowadzi Mourinho. Ja myślę, że, że jednak zagra Marcelo. Rony? Jeszcze chciałem dodać do tego, co powiedział Tomek, że jeszcze jest Pepe, nie zapominajmy o nim. On, on potrafi po prostu zniszczyć cały mecz. Okej, okay, to jakby w odpowiedzi teraz. Aha, jeszcze Tomek chciałem Cię zapytać, bo ja się próbując przyczepić Barcelony, wspominałem, wskazywałem na, Pik, na Pikę, który ma, no miał gorszy początek sezonu i wydaje się, mi się przynajmniej wydaje w tej chwili taki trochę nieobliczalny. Jesteś spokojny na niego? E, powiem, że, że, że rzeczywiście Piker też w ostatnim meczu z Panantiniakosem było to widoczne, strasznie rozkojarzony, e, także ten mecz, oj, z kimi tam graliśmy, nie pamiętam, co, co, co rękę zrobił w polu karnym. E, z Hetafę. Z dokładnie. Widać, trochę mi się nie podoba w tym sezonie, o że za dużo rozmawia z sędziami, jakby uwierzył we własną wielkość, wykłóca się o każdą decyzję. Natomiast myślę, że, że mecz, o mecz z Realem jestem raczej, raczej spokojny. On potrafi w takich meczach zagrać na, na, na maksimum możliwości. Także spokojnie, jak się wykłóca z, w meczach z tymi outsiderami, natomiast z, z Realem jestem spokojny. E, Okej, okay. czyli mniej więcej podobnie jak, jak, jak Johnny masz, masz, masz opinię na ten temat. Jeśli chodzi o te słabe punkty realu, o których mówiliście. Ym, y, to znaczy tak, Kedira, ja myślę, żeby porównać go do Lasa, ja myślę, że właśnie dlatego Mourinho chciał Kedire, żeby uniknąć sytuacji jak z Lasem. Kedira jest zawodnikiem, który nie, nie, nie próbuje kiwać się w środku pola, on oddaje piłkę bardzo szybko i to jest właśnie jego, moim zdaniem, dlatego po prostu on, on woli Kedire od Lasa i dlatego Las ma, ma ciężki sezon i mimo tego, że wiemy na co go stać, że to świetny zawodnik, to on po prostu nie pasuje do, do, do koncepcji Mourinho tak bardzo, więc on nigdy tak naprawdę Kediry w składzie nie, nie przebije. Natomiast jeśli chodzi o Marcelo. No cóż Marcelo zrobił duży postęp w tym sezonie. Jeszcze to nie jest, nie jest zawodnik o którego można być spokojnym w takim meczu ale Chyba faktycznie będzie tak, że, że, no bo Ronaldo na pewno nie będzie się wracał lewą, lewą stroną, w ogóle pewnie taka taktyka będzie, że on po prostu będzie z przodu zostawał na kontrę, ale widzieliśmy już nieraz Di Maria z Ronaldo na jednym skrzydle w tym sezonie i myślę, że właśnie to będzie coś, co Mourinho będzie próbował też wykorzystać, żeby Di Maria tego Marcelo wspomagał. Będzie też zadanie ciężkie przed Szabim Alonso, żeby on tam to, to lewe skrzydło ubezpieczał, ale jeśli chodzi właśnie o tą stronę, to Barcelona tam ma praktycznie w tej chwili Daniego Alvesa, bo Messi dużo więcej w tym sezonie gra na środku niż, niż po lewej stronie. Zobaczymy jak Guardiola ich też ustawi, ale ja liczę po prostu na to, że ta lewa strona nie będzie aż tak eksploatowana. Czy Johnny? To ktoś coś... Chciałem powiedzieć, że sam Alves wystarczy na Marcelo. No, naprawdę, jak on, jak on zacznie biegać tam, no to w Marcelo w ogóle już nie będzie pożyteczny w ataku, a podobno w ataku też się rozwinął w tym sezonie i jest bardzo pożytecznym dla taktyki realu. Jeżeli Alves będzie robił to, co robi od paru lat w Barcelonie, no to Marcelo nie będzie istnieła. I być może właśnie taka taktyka będzie, że Messi będzie właśnie grał więcej na prawej stronie, na, na prawej stronie, czyli na, na stronie Marcelo, żeby właśnie no, sprowokować go do jakiegoś głupiego zachowania. Co? O co nie jest trudno tak naprawdę, więc no zobaczymy. Marcelo tak już się rozwija od chyba dobrych czterech lat, prawda? Tak się rozwija, rozwija i na, na, na razie ja jestem przynajmniej bardziej, bardzo usatysfakcjonowany tym jego e, rozwojem w barwach realu, natomiast zgadzam się, wystarczy, wystarczy Alves. no zapominasz o Pedro, Pedro tam też będzie hasał sobie, także wystarczy sam Alwesz, jeśli jeszcze dojdzie Pedro, to Marcelo nie będzie wiedział co się dzieje e, co do Di Maria i zdaje mi się, że Maradona też miał taki pomysł, żeby Di, Di Maria był jednym z tych załoników, którzy bardziej się chyba cofali w jego taktyce. I my myślę, że tam też w reprezentacja Argentyny pokazywał swoje wielkie umiejętności obronne. Myślę, że w realu będzie podobnie w tym spotkaniu. <grywa> Dobra, zobaczymy. Ja już nic nie mówię w takim razie. Ale. Um... Podtrzymuję to, że Marcelo jest lepszy w tym sezonie niż był. Nie wiem, czy, czy, czy oglądaliście mecze realne na tyle, żeby, żeby go docenić, ale no jeszcze oczywiście jakby sprawdza największy przed nim. Naprawdę nie jest trudno być lepszym niż był Marcelo, tak więc... Okej, okay, dobra, dobra, zobaczymy. Ja w tym nie twierdzę, że, że, że jeszcze może być z niego obrońca. Ok, przechodzimy do pary Ronaldo-Messi, bo na nich będą skupione w dużej mierze oczy wszystkich w tym meczu. To oni są, one są największymi gwiazdami. Pytanie, czy oni rozstrzygną ten mecz? Na pewno na pewno na nich ciąży presja. i Nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie ani Guardiola, Ronaldo, ani Mourinho-Messiego próbował z gry wyłączyć z zagraniem typu, typu krycie indywidualne. Ale, ale czy zgodzicie się ze mną, że w, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego meczu przez Ronaldo i Messi'ego, to y, swoją rolę do odegrania mają Vija z jednej strony i Di Maria z drugiej. Tomek. Hmm, oczywiście, oczywiście. Tutaj bym się nie, nie nastawiał na, na, na pojedynek jeden na jeden. Oczywiście od tych zawodników najwięcej... Zależy, ale tak jak mówiłem wcześniej, liczę na Wieję, liczę, liczę na Pedro, tak naprawdę liczę na każdego zawodnika Barcelony. W realu rzeczywiście, z tego, z tego co ostatnio widziałem, Di Maria dogrywa, dogrywa bramki, strzela bramki. Jego, jego zdecydowanie chyba bardziej się obawiał niż Ezila w tym meczu. Także oczywiście jest to, jest to pojedynek dwóch wielkich zawodników, ale no to, to oczywiście to jest chwyt marketingowy, prawda, żeby ten mecz sprzedać, żeby pokazać Messiego i Ronaldo na jednym plakacie i że, że to jest wielki po, po pojedynek dwóch zawodników. No oczywiście oczywiście tak nie jest. Johnnie? No ja się zgadzam z Tomkiem, uważam właśnie, że no... Barcelona ma więcej atutów jakby już takich pewnych że wiemy, że, że Pedro może, może rozstrzygnąć mecz Iniesta może rozstrzygnąć mecz Villa może rozstrzygnąć mecz Xavi może wejść w każdym momencie a w Realu to jest taka zagadka, możesz powiedzieć o Di Marii, możesz powiedzieć o Iguainie ale no jakby żaden z nich jeszcze się nie sprawdził w takim, jeszcze nie pokazał, że może coś takiego zrobić to jest tylko takie przypuszczenie tak więc nawet jeżeli Messi słabi zagra, to nie znaczy, że Barcelona słabi zagra jeżeli Ronaldo słabi zagra w Realu, to ja uważam, że wtedy Real cały słabi zagra. No ale jak to będzie to zobaczymy. No. Mourinho powiedział przed sezonem, że problemem Ronaldo w Realu jest to, że za bardzo na nim ta gra spoczywa i że za duży ciężar się na niego nakłada i że on ten ciężar z niego zdejmie. I jeśli chodzi o, o, o grę Realu to i tak wygląda to w ten, w ten sposób w tym sezonie, że Ronaldo dostaje najwięcej piwek, prawda? i on najwięcej przy tej piłce jest. Natomiast ja myślę, że o tyle te słowa Murinio się sprawdzają, że właśnie Di Maria po drugiej stronie też jest w stanie indywidualną akcją mecz rozstrzygnąć. I jeżeli będzie tak faktycznie, że po prostu obrońcy Barcelony skupią się na Ronaldo, to, to właśnie wtedy wtedy na Di Maria chyba nawet bardziej liczył niż na Higuain w takiej sytuacji. Być może to będzie jakaś asysta, ale, ale on raczej jest bardziej w stanie indywidualnie tutaj coś, coś wymyślić niż Higuain, myślę. Okej okay, no to w takim razie chyba um, chyba, chyba um, powiedzieliśmy wszystko co chcieliśmy powiedzieć to um, pobawimy się teraz trochę w przewidywanie jakich składów się spodziewacie um, po obu stronach czy jakieś niespodzianki czy no właśnie czy jakieś niespodzianki może. Niespodzianki? No nie wiem, czy, czy można ze strony Barcelony odejść niespodzianką, jeżeli by Abidal zagrał na lewej stronie. Nie bardzo tego chciał. E, a czy się spodziewasz Twojego ulubieńca? masz czy rano w pierwszym składzie? E, nie spodziewam się, ale chciałbym go. Z tego powodu, że jest lepszy od Busquesa, to, to, to na pewno. Ale no, wczoraj na konferencji powiedział Javier, że Busquets, do Busquesa należy miejsce w pierwszym składzie i on się nie spodziewa, że wystąpi w pierwszym składzie w El Clasico. Tak więc on no, sam jakby powiedział, że nie wystąpi. Chociaż no, nie, jak ktoś obserwuje guardiole to nawet może wyjść Fontas w pierwszym składzie i nikt by się nie zdziwił, naprawdę. To jest, to jest trafi z jego, z pierwszą jednastką. No, a z przodu będzie tak jak te. te tym podstawowy skład czyli Pedro Villa, Messi, Niesta, Xavi. No i tutaj zostaje ta, ta zagadka Busquets czy Mascherano ale pewnie Busquets. Alves, Piquet, Puyol, Abidal i Valdez najlepszy bramkarz w Hiszpańskiej. E, drugi najlepszy. E, Tomek, Abidal, Mascherano? E... No, widzieliśmy jaki skład wyszedł w meczu z panem, panem Kosem, czyli to był pierwszy skład plus dwie zagadki, czyli jeśli gdzieś, jeśli gdzieś, jeśli gdzieś Guardiola można zaskoczyć, zaskoczyć, to tylko lewa obrona i defensywny pomocnik. Ja myślę, że Abidal jednak wyjdzie, jest, jest to pewniejszy zawodnik, na pewno nie wyjdzie Adriano. Maxwell chyba za bardzo ofensywny na taki mecz, także wolę Abidala i myślę, że Busquets jednak ma szczerano, bardzo fajnie gra, podoba mi się Podoba mi się jego podejście, natomiast uważam jednak, że Busquets jest bardziej klasowym zawodnikiem, akurat yy, yy, moim zdaniem. I plus, yy, już widać, że Maszty rzeczywiście zrozumiał o co chodzi w grze, bo, bo początki naprawdę były, były ciężkie. Yy, natomiast bardziej byłem pewny Buskeca yy, w tym meczu. Też przypominam, yy, pamiętam, nie wiem, sezon czy dwa sezony temu Manchester United, Liverpool, tam Maszty rano nie za bardzo potrafił unieść, e, e, unieść e, takie wielkie spotkanie. Chyba dostał czerwoną kartkę. Czasami się podpala po prostu. Myślę, że jednak Busquets będzie lepszym pomysłem w tym spotkaniu. John, tutaj, tutaj patrzy. Nie no, znaczy teraz, no, w Wiz Angielskiej on dużo miał takich meczów, gdzie po prostu właśnie się podpalą. E, no tylko, że tam jakby gra jest taka, że naprawdę można jakby... E, Dostać białej gorączki, jeżeli ktoś cię atakuje, albo no jest to ostra gra. Jednak w Hiszpanii no masz rano dwa pierwsze mecze, zaczął od żółtych kartek, kiedy tylko wchodził to w pierwszej minucie od razu dostawał żółtą kartkę, a od, od, od meczu z Atetico, czyli już chyba 14 meczów, raz chyba miał jak policzyli tam w jakiejś gazecie chyba 7 fauli a dwa żadnej żółtej kartki, więc jakby już się przystosował do tej e, lżejszej gry. Wykorzystuje swoje doświadczenie po prostu i ustawiają się. No Busquets pewnie zagra, ja, znaczy ja nie mam nic do co on jest sprawdzony i zna tą atmosferę, więc też jest jakby pewniejszy w tym, w tym, w tym sensie, ale no, jakby dla mnie Ranu, by był lepszy do rozbijania właśnie tych, tych kontr, że on się potrafi dobrze ustawić, potrafi przerwać akcję kiedy trzeba łokciem albo nawet nie wiem, swoją głową wsadzić tam w nogi Ronaldo jakby trzeba było to. Okej okay, więc zgadzacie się raczej na, na Busquetsa i Abidala w pierwszym składzie jeśli chodzi o Real w zasadzie jedyną zagadką tak naprawdę o ile wszyscy będą zdrowi oczywiście bo Higuain i, i Kedira trochę się trochę się ostatnio leczyli. Ostatnią jedyną zagadką w zasadzie jest występ Ozilla. Czy, czy Mourinho poświęci go na, na Lassa Diare. To jest, to jest dobre pytanie. Ja myślę że, że jednak Mourinho ja mam obstawiał że wyjdzie tym składem którym gra do tej pory czyli z Ozilem jednak który tam będzie próbował no na ile będzie w stanie po prostu tam nie wiem Szawiego czy, czy, czy Busquetsa trochę po, ponękać. Las wyjdzie tylko, tylko moim zdaniem wtedy kiedy będzie trzecim pivotem, bo, bo jako jeden z dwóch to on po prostu jest tam zbyt właśnie niepewny co już pokazał poprzedni Granderby. Natomiast jeśli chodzi o resztę składu to wszystko jest chyba jasne od prawej obrony Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo. Szabi z Kedirą no i Ronaldo Ronaldo Di Maria i Higuain oczywiście w ramce Casillas, który prawdopodobnie będzie musiał, musiał swoją grę zagrać, żebyśmy tutaj mogli jakiś rezultat dobry wywieźć. Ok, no to panowie na koniec typowanie. Tomek, jak, jaki wynik obstawiasz? 2-1, myślę, że, że obstawię 2-1. E, chyba, że Barca szybko strzeli bramkę. Wtedy, wtedy zwycięstwo będzie, będzie spokojne. Natomiast tak, 2-1. Real re, re, rzeczywiście e, zgadzam się w ogóle z, z samą tą tezą, że będą to najbardziej wyrównane grą derby e, od pewnego czasu, czy takie, gdzie, gdzie wynik jest dla nas niewiadomą. Ale liczę na zwycięstwo Barcelony. Jednak myślę, że, że, że ma więcej atutów zdecydowanie. Jony? Na pewno zwycięstwo Barcelony. Ile? Nie wiem. Jak ostatnio tu obstawiam, to nie zawsze się sprawdza, jak mówię na to nie. 2-0 bym ustawił. Jednak na takie pewniejsze zwycięstwo Barcelony liczę. Liczę, że po prostu się jakby będą chcieli pokazać, że, że wszystko, co się, co się mówi o Realu, to jednak to jest tylko czek gadanie. To ja obstawiam w takim razie 1-1. Tak mocno realistycznie ale ale wynik był bardzo dobry dla realu taki OK to w takim razie kończymy ten podcast zapraszamy wszystkich na Grand Derby i po Grand Derby na nasz blog będzie się działo zapraszamy też na nasz blog przed Grand Derby bo jeszcze będziemy będziemy parę ciekawych rzeczy umieszczać. No. A tymczasem, a tymczasem e, pozdrawiamy i życzę wszystkim oczywiście na Grand Derby wiele emocji i zwycięstwa ich ulubionej drużyny. <grym> cześć, Cześć, Czysiek, e, co, Coś jeszcze? Słyszałem, że, że w Krakowie jest z fanów z z Realu, tak? E, tak, ale to jest. Um... Czy wybierasz się nie. oglądać w, w, w szerszym towarzystwie? Nie, nie, nie, myślę, że my z Johnem, że my z Johnem, e, po prostu w swoim towarzystwie będziemy tutaj. <laughs> <laughs> mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie będzie rozwrót na mieście, bo wiesz, niektórzy szczególnie młodzi fani mogą źle przyjąć ostateczny wynik tego meczu. E, Także tam uważacie fanach... na siebie. Fan akra no oczywiście. <laughs> My, my, my sobie poradzimy. Będziemy uważać, wysujemy. Mam nadzieję tylko, że, że, że uda nam się po tym, że wynik będzie taki i że, że uda nam się jakoś nagrać razem podcast po tym meczu, że będziemy, że będziemy mogli się dogadać. Okej, okay, to dziękuję w takim razie wszystkim. Dzięki Tomek. Dzięki bardzo. Liczymy na, na udział w kolejnych podcastach. Dzięki Johnny. Dziękuję sobie. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.